Wibracja 74 duchowe odżywienie. A może by tak dziś się trochę zabawić? Spróbujemy dać dojść do głosu naszemu wewnętrznemu dziecku. Istnieją na świecie ludzie. Spotkałem takich osobiście, którzy nie lubią się dobrze bawić. Gdyż jako dzieci byli nieustannie za to karceni. Mam nadzieję, że do nich nie należysz. Spotkałem też ludzi którzy nie czuli żadnego połączenia ze swoim wewnętrznym dzieckiem ani swoim dzieciństwem. Konieczną częścią wzmacniania wibracji jest wzmocnienie energii naszego wewnętrznego dziecka. W twoim wnętrzu wciąż tkwi taka mała osłupka. Ponadto wszyscy jesteśmy dziećmi wszechświata, uczącymi się na każdym kroku i starającymi się dać z siebie wszystko. Już dziś możesz zabrać się za pracę ze swoim wewnętrznym dzieckiem i wzmocnić jego energię. Na to nigdy nie będzie za późno. Niezależnie od tego, ile masz teraz lat lub na ile się czujesz, twoje wewnętrzne dziecko zawsze jest w tobie obecne. Wewnętrzne dziecko to część ciebie, która wszystko traktuje na poważnie i często czuje się przytłoczona lub niedowartościowana. Właśnie ta część dochodzi do głosu. Kiedy ktoś zwraca ci uwagę, wtedy czujesz się jak karcony przedszkolak. Aby uzdrowić swoje wewnętrzne dziecko lub uwolnić je, wypełnić miłością i wsparciem, potrzebujesz poświęcić na to trochę czasu w swoim codziennym treningu duchowym. Wyobraź sobie, że ty, jako sześciolatek, stoisz w tej chwili obok siebie i czujesz się jak niegrzeczny chłopczyk lub niegrzeczna dziewczynka lub, co gorsza. Jak niedowartościowany bądź wyśmiewany przez rówieśników dzieciak. Wyobraź sobie, że ten dzieciak potrzebuje jedynie miłości. Nawet jeżeli wychowałeś się w kochającej i opiekuńczej rodzinie, twoje wewnętrzne dziecko prawdopodobnie i tak potrzebuje odrobiny miłości. Być może szybko dorosłeś, ponieważ musiałeś opiekować się młodszym rodzeństwem lub chorym rodzicem lub byłeś prześladowany w szkole. Pamiętaj, że to, co robisz teraz, pomoże ci uwolnić tę starą energię, abyś skoncentrowany i radosny mógł ruszyć naprzód. Wibracja na dziś Dzisiaj napiszesz czuły list zaadresowany do swojego wewnętrznego dziecka. Ułóż dłuższy list, zaczynając od drogi leż droga. I w miejsce kropek wstaw swoje imię. Dalej napisz jakąś poradę, słowa otuchy i akceptacji. Napisz o wszystkich doświadczeniach, które uświadamiają ci, że jesteś niekochany lub niewystarczająco dobry i powiedz swojemu wewnętrznemu dziecku, że bez względu na to, co się w jego życiu wydarzyło, od teraz będzie coraz wspanialsze, ponieważ ty jesteś wspaniały. Powiedz mu, że wszystko będzie dobrze i że je kochasz razem z jego fryzurą, stylem i osobowością. Spraw, by poczuło się kochane. Dołącz jakąś pocieszającą poradę. Następnie włóż list do koperty i zaklej. Możesz trzymać list w dzienniku, spalić go lub zakopać w ziemi. Zrób z nim, co chcesz. Pamiętaj jednak, aby go najpierw przeczytać. Na dzisiaj to wszystko. Zadanie intensywne, ale dobre. Zrób to. Żadnych wymówek. Podziel się wibracją, wyrażam energię mojego wewnętrznego dziecka, wiedząc że zasługuje na nieco zabawy.